Witam panie hrabio Refleksja na dziś. Kochani, myślę sobie, że nadszedł czas, żebyśmy to sobie otwarcie powiedzieli. To nasze psy robią kupy na chodnikach. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, no, nie. To jedziemy. Serdecznie witam szanowne subskrybentki. Serdecznie witam szanownych subskrybentów. Serdecznie witam wszystkich Państwa w podcaście nie tylko dla Orłów. Wydanie numer jeden. Turrom! Serdecznie witam w podcaście. Dzisiaj podcast będzie bardziej poznański, bardziej ułożony. Wszystko już powoli, powoli nabiera kształtu. I dzisiaj będę też, mam nadzieję, bardziej mądrze gadał. Nie tak głupio jak w pierwszym razie. Zatem serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na mój podcast. Podcast z numerem jeden. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardziej program ułożony. Chociaż dalej ręce się trzęsą i, i, i język kołkiem stoi. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardziej spokojniej. Aczkolwiek, jak już wspomniałem na blogu, podcast dzisiejszy, numerem jeden, jest podcastem wyjątkowym. Ale o tym później. Co na początek? Zaczniemy od spraw organizacyjnych, potem pomogę Państwu przyswoić troszeczkę język angielski. Następnie recenzje kinowe, czyli... Kino mocne. Koncik techniczny, czyli... KIT. Krótki informator techniczny. Oraz na końcu powrócę do głównego tematu podcastu, czyli zdarzenia, które miało, przepraszam za sformułowanie, zdarzenie rok temu. Zatem serdecznie zapraszam. O przepraszam, to moja koleżanka z pracy się odezwała. Zatem sprawy organizacyjne. Na początek chciałbym Państwu serdecznie podziękować za cały tydzień czyli za coś, czego się nie spodziewałem, gdyż mój podcast, tak trochę nieskromnie mówię, cieszy się dość dużym wzięciem, w do mnie. Ja jestem ciągle, wciąż jestem single, wciąż czekam na jakąś piękną, ładną, sympatyczną, zgrabną brunetkę albo brondynkę, że są tak zesperowany, że wezmę każdą. Zatem proszę zostawiać oferty, na blogu jest adres, więc proszę, może być jakaś foto -oferta. chętnie odeślę zdjęcie swoje. Jestem miły, sympatyczny, przystojny, i bardzo, bardzo skromny, zatem zatem czekam na foto -oferty. miłych dziewcząt, no ale do rzeczy, bardzo Państwu pragnę podziękować za, za słuchanie mnie po prostu. Do dnia dzisiejszego prawie 70 ściągnięć, nie byłem w zasadzie pewien czy to w ogóle wypali, czy ktoś tych moich głupot będzie słuchał, licencja od Martina, że mam wszystko <śmiech> w dupie, jeśli nie słucham więcej niż 100 osób. A tu proszę, prawdopodobnie z następnym, następnym podcastem, Magiczna Liczba 100 pęknie. Zatem serdecznie Państwu dziękuję za słuchanie i mam nadzieję, że pomimo tego, że przynudzam, pomimo tego, że mam wadę wymowy i małą wadę zgryzu, Państwo dalej będą mnie słuchać. Zatem serdecznie zapraszam na angielski. Uczymy się, uczymy się, uczymy się języków. Zapraszam. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Jednorazowy kurs językowy. Proszę Państwa, teraz część programu sponsorowana przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będzie to lekcja języka angielskiego. Naszym gościem jest dzisiaj John z Londynu. Rozpocznę od klasycznego przywitania. How do you do, John? How do you do? No dobrze, dobrze, do, dobrze, dobrze, w takim razie może przejdźmy do klasycznej konwersacji. Uh, will, willy, willy. Wembley! Wembley? Wembley, what about? No ten... mecza graliśmy z wami, Wembley. Uh, you mean football match, huh? right? No, właśnie. <laughs> Właśnie, w miacz. A ten, a... A Bońka znajesz? Y, y, Boniek rudy taki w tym... Y, y, w Juventusie Turyn grał, no... Y, Juventus Torino. I u, aha. O, no, widzisz, widzisz. Zresztą u nas jest, jest bardzo dużo fajnych drużyn. Rozumiesz, ten. Amika Wronki, eee. rozumiesz. Sokół Pniewy, Boruta Zgierz, Borussia... A nie, bo to Ruska jest. Nie, nie. Zresztą, u was też bardzo fajne drużyny, ten Liverpool cały. You mean Liverpool? No, Liverpool. Yes, my mother was born in Liverpool. Nie, nie. Yes, my mother was born in Liverpool. Nie. Maradona gra w Brazylii. Maradona z Brazylii? No. No, no, no, no, dobrze, no. dobrze. Widzę, że John czyni coraz większe postępy. W takim razie przejdźmy do klasycznego pozdrowienia. Happy birthday to you! I don't understand. <laughs> Nie rozumiem. O proszę Państwa, oczywiście przed John'em jeszcze bardzo dużo pracy, ale mamy nadzieję, że kiedyś nauczy się mówić po ludzku. <laughs> Na tym kończymy naszą lekcję. How do do John? How do you do Państwu? You are still listening to podcast Lekcja angielskiego. Moja koleżanka znowu się dozwała. Witam ponownie. Troszkę zmienię plan działania. Miała być teraz recenzje kinowe, ale postanowiłem teraz Państwu przybliżyć troszkę moje życie, czyli to, co mnie sprowadziło do Dublina. Myślę, że lepiej teraz, bo potem Państwo mogą zasnąć albo nie doczekać. A zatem, dlaczego dzisiejszy podcast jest wyjątkowy? Dzisiaj torek 18 października dokładnie rok temu przybyliśmy do Dublina dwóch szalenie przystojnych i miłych chłopaków, dwie miłe sympatyczne panie, jak napisałem w blogu, nie byliśmy sparowani, to znaczy każdy z nas był osobno, aczkolwiek razem pracowaliśmy w Poznaniu, w tej samej firmie i Majowym, wczesnym, chyba popołudniem Stwierdziliśmy, że trochę w naszym kraju Jakby to powiedzieć, śmierdzi I stwierdziliśmy, że chcielibyśmy to zmienić Nie dałoby się zmienić kraju Nie dałoby się zmienić ludzi, którymi mieszkamy Ale postanowiliśmy, że możemy zmienić otoczenie Dlatego wczesnym, majowym wieczorem Stwierdziliśmy, że chcemy wyjechać Ja mówiąc szczerze, chciałem wyjechać wcześniej z Polski Ale jakoś nigdy nie miałem ani dość odwagi, ani dość e, znajomych, żeby po prostu zabrać się z kimś i pakować je w dwie walizki i wyjechać. Dlatego postanowiłem nadarzającą się okazję w pełni wykorzystać i dość mocno drążyłem ten temat co skończyło się drugim wydaniem podcastu. Kończyło się tym, że siedzę w Dublinie, w jesienny, ciemny wieczór i gadam do Państwa jakieś kłopoty. Mam nadzieję, że wytrzymają Państwo jeszcze kilkanaście minut. No, Dublin. Dlaczego chcieliśmy wjechać do Dublina? W zasadzie powiem tak. W Poznaniu jest bank WBK. Teraz to się nazywa chyba bank zachodni WBK, który jest właśnie własnością AIB. I mam dużo właśnie znajomych, przyjaciół, którzy pracują w tym banku i dużo właśnie Irlandczyków pracuje. I jakoś tak się po prostu zgadaliśmy, że po prostu mieliśmy możliwość skorzystania z mieszkania w Dublinie, do którego przyjeżdżali po. Polacy, którzy mieszkali, przyjeżdżając na szkolenia do banku. Dlatego pierwszy duży problem, czyli znalezienie mieszkania w Nam od mieszkania, jak się okazało, było bardzo fajne. 1400 euro na 4 osoby. Troszkę to jest pieniędzy, ale mam nadzieję w następnych stach przybliżę Państwu koszty mieszkania w takim mieście, jak to wszystko wygląda. Ale teraz właśnie chcę się skupić na tym, na naszych początkach. Dlatego zaczęło się wszystko majowym, wczesnym popołudniem, a skończyło się 18 października na lotnisku w Poznaniu. Świętej pamięci Polonia, Poznań-Londyn, potem londyn Dublin i wieczornie byliśmy w Dublinie. Kilka niespodzianek na lotnisku w Londynie, jak już wspomniałem. No i minął rok, co można powiedzieć po tym roku bytności na wyspie w Irlandii w Dublinie. Chyba nikt z naszej czwórki, choć już nie mieszkamy w oryginalnym składzie, nikt z naszej czwórki nie żałuje, że tu przyjechał. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Każdy z nas pracuje w pracy, którą, którą który której chciał pracować. Chociaż na początku nie było łatwo. Ja 9 miesięcy szukałem pracy grafika w agencji reklamowej. W końcu dostałem pracę dokładnie po 9 miesiącach od przybycia w bardzo dobrej irlandzkiej agencji sieciowej. Przepraszam, to nie jest irlandzka, ale to jest agencja z siedzibą w Londynie i w Dublinie jest jej macka, można by tak powiedzieć. Dziewczyny pracują w knajpach. Co jest bardzo dobrze płatne bo też na samym początku pracowałem w knajpach i napiwki napiwki to jest naprawdę prawie długa pensja czasem. No nie będę mówił o reszcie naszej ekipy bo po prostu nie chcę państwa wciągać w nasze domowe klimaty. Zatem zmiana powietrza do której dążyliśmy w Polsce przybywszy do Irlandii udała nam się. Jest dobrze. Nikt z nas nie narzeka. Jest dobra kasa. Mamy dobre mieszkanie. Robimy co chcemy, stać nas na o wiele więcej niż w kraju. Jedynie czego nie ma to najbliższych. Są telefony, e-maile, wszelkiego typu środki komunikacji masowej, z których ja chyba najczęściej korzystam. Teraz kroi mi się kolejny wyjazd do kraju. Niedługo wyjazd do Francji na narty z pracy, taki wyjazd integracyjny. No i Sylwester też kroi się w ciepłych krajach. Chciałbym i Blartar, może do Moroka skoczyć. Przez cieśninę. zobaczymy, w każdym razie życie jest zupełnie inne niż zupełnie inaczej się zarabia, zupełnie inaczej wygląda wydawanie pieniędzy. I nie to, że szalejemy, nie to, że szczędzimy, ale żyje się inaczej. Taką konkluzję chciałbym właśnie po roku, po roku bytności, życia tutaj zawrzeć. Nic nie żałuję wyjazdu. Tak jak wspomniałem, to jest nota za znajomymi, ale to za rodziną. Ale to jest chyba właśnie jedyny minus tego wszystkiego. Mógłbym powiedzieć, polecam wszystkim, wyjedźcie. Tak można, tak można zrobić, tak jest najlepiej. Wyjechać, dostawić wszystko, mieć, przepraszam, w dupie wszystko. Ale, ale, cóż można powiedzieć. Ja Państwo robią jak uważają. Ja nie żałuję tego, że wyjechałem, nie żałuję, że zostawiłem... Całe swoje życie w 26 kartonach i przyjechawszy tutaj z dwoma waliskami i kilkunastoma koszulami, zacząłem życie od nowa w wieku powyżej 36 lat. To dla tych, oczywiście, to wiadomość dla wszystkich brunetek i, i szatynek i blondynek, które chciałyby bliżej mnie poznać i może, może coś wywinąć ciekawego. W każdym razie. Jak już wspomniałem, namiary na mnie są na stronie bloga pod adresem www.dublin.com Przepraszam www.dublinblogs.pl Dobrze, nie będę Państwa zanudzał więcej Może teraz troszeczkę ciekawszych rzeczy Może jakąś muzykę bym włączył Albo jakaś Ciekawsza, inna rzecz. Dobrze, dobrze, dobrze. Coś mi się nie kleje dzisiaj, tego gadanie, naprawdę. Późno, już jest prawie dziesiąta, a ja klepię i klepię i Dobrze, chwilę oddech. Może trochę sportu. Ja lubię sport. Proszę bardzo. Kolejna szansa Niemców. I gol! Winsman! Birchowem do spółki, ale chyba Birchow. Trzeciutka recenzja filmowa ostatnich trzech filmów. Recenzja filmowa, ładnie to brzmi. Trzech filmów, które widziałem w ubiegłym tygodniu. W Dublinie jest kilka multiplexów. Ja osobiście chodzę do UGC. To jest, w zasadzie to zmieniło nazwę na Cineworld. Są, so, so, przepraszam. Więc, więc chodzę do tego kina. Po prostu mam kartę jakby stałego klienta i płacę bardzo, bardzo mało za bilety. Średni bilet kosztuje 8,70. Przed godziną 16 kosztuje, przed czwartą PM, przepraszam, tutaj mają inny system. Przed czwartą PM kosztuje 6,50, a mi z konta w AIB ściągają 16 euro na miesiąc i mogę chodzić ile, tylko dusza zapragnie. Zatem byłem ostatnio na filmie w koprodukcji irlandzko-angielskim Tara Road. Taki przyjemny, spokojny film dla dziewczyn o dwóch kobietach w średnim wieku, które, którą jedną z nich zostawił mąż, a drugiej zmarł tragicznie syn. I po prostu kobiety nie umieją się odnale odnaleźć w świecie i, i postanawiają się zamienić mieszkaniami. Nic nie byłoby ciekawego, oprócz tego, że jedna mieszka w Dublinie, druga mieszka gdzieś na zachodnim wybrzeżu USA. Mniej więcej o tym to film Bardzo łatwy, miły i przyjemny. Drugi film, American Gigolo, Niezbyt ciekawy film, po prostu poszedłem z ciekawości. Jeśli kogoś interesuje, by tylko tak puszczanie dziwnych dźwięków oraz, oraz, oraz obsceniczne dowcipy, proszę bardzo, film po dwóch godzinach zostanie zapomniany. Trzecim filmem, na jakim byłem, był Lord of War z moim najnieulubniejszym aktorem, czyli Nicolajsem, Nicolasem Cage'em. Nicolasa nie lubi, ale filmy z nim wyjątkowo mi się podobają. Film, dość ciekawy, o problemie handlarzy bronią i całym biznesie handlu bronią na świecie. Polecam, polecam, aczkolwiek nie było to jakieś wielkie wydarzenie. Zresztą w tym roku moich dwóch ulubionych filmów w zasadzie nie jest w stanie już nic przytłumić. Mówię o filmach Island, który był bardzo ciekawy pod względem wizualnym oraz o filmie Crash. Niestety nie pamiętam w Polsce, pod jakim był tytułem. To są, że tak powiem, moje dwa najlubiejsze filmy tegoroczne: Island i Crash. Dobrze, to było kino. Mocne. Mówią weki. Chciałam grzecznie panią zapytać, no. jak to zwykle przy obiedzie, o czym mówią weki angielskie? I weki, pardon. You, Dobrze, proszę Państwa, nie będę już przeciągał odcinek techniczny, czyli o nowinkach komputerowych przesunę na następny podcast Coś się odwlecze, to nie uciecze To tyle na dziś, dziękuję w lekko nudnym odcinku See you tomorrow Właśnie wychodziła Claire, niech będziemy w 30. tutaj się mówi, że jest ten past Jakie ten, jakie ten Half past, ten, half past ten na tym odcinku postaram się powiedzieć troszeczkę o jak mówią Irlandczycy, czyli wszystko się mówi przez u i nie mówi się o Widerzein, tylko się mówi o Widerzein tragedia dzisiaj, tragedia dobromu z Państwu dziękuję, zapraszam na niedzielę mam nadzieję, że do niedzieli uporam się z następnym podcastem i już będzie bardziej normalny. myślę, że opanuję nerwy język, mężczyzn Dziękuję, do usłyszenia, do usłyszenia. Z ostatniej chwili. W Strasburgu doszło do ponownego spotkania synów pułku z córami Koryntu.